W Połchówku na zachodzie powiatu puckiego Oglądaliśmy dzisiaj maszyny marki Manitou Tak. Jest. Podnośniki, ładowacze. Z której z tych maszyn jest Pan najbardziej dumny. Ja, dla mnie osobiście nasz najnowszy model MLT 840. To jest to jest coś, na, naprawdę to jest hit, można powiedzieć. W Polsce jeszcze rynek tych maszyn nie jest rozbudowany, ale generalnie na zachodzie się rozbudują dwa, dwa segmenty rynku. Rynek maszyn kompaktowych i rynek maszyn ciężkich, czyli kompakty jak MLT 625 i maszyny cięższe powyżej 4. Ton. Tak to wygląda i tak generalnie rolnictwo będzie w Polsce raczej się rozwijać. Że, że z tych maszyn uniwersalnych, że 3 tony 7 metrów dla każdego będzie to się rozwijało troszeczkę właśnie w tą stronę, że więcej kompaktów będzie i więcej będzie właśnie ład, takich ład, ład do ładowarek ciężkich, 4 tony i wzwyż. A z czego to wynika taki podział, że nie średni, ale albo zupełnie mały, albo zupełnie duże. To wynika z jednej rzeczy, już generalnie sama ekonomia w sobie, sam rozwój gospodarstw dochodzi już do, do tego pułapu, gdzie maszyna uniwersalna nie jest lekiem na wszystko. Już się troszeczkę liczy pieniążki bardziej, troszkę się przyjeżdża plusy, minusy i, i, i to tak jak powiem, tak jak w budownictwie. Kiedyś koparko dowarka była lekiem na, w na wszystko a dzisiaj może być mini koparki, ciężkie koparki, ładowary różne. I tak to w wygląda również. Specjalizacja postępuje, a specjalizacja daje właśnie właśnie efekt finansowy, daje, daje, daje wynik, daje wydajność. No to zacznijmy po kolei. Czy od większej Pan woli, czy od mniejszej? Od mniejszej. Czym w szczególnym ona się wyróżnia? Przede wszystkim ta maszyna daje duże możliwości przy bardzo małych gabarytach. To jest maszyna, która daje, jak sobie tam gdzieś popatrzymy po rężu maszyn, to jest numer jeden, jeśli chodzi o takie ułożenie maszyny gabarytów szerokość, wysokość. Udźwig podnoszenia 2,5 tony, wysokość 5 m, Prześwit pod spodem 39 cm do 41 cm. Jednocześnie, jak widzieliśmy tutaj sobie no, no chłopiak jak dom może wsiąść i w kabinie ma wygodnie. I to jest bardzo ważne, bo czasami mamy do czynienia z kompaktem o dobrych pęczach technicznych, ale niestety w kabinie jest ciasno. Tutaj tego nie ma. Tu jest bardzo wygodny i tam masztka mi się podoba, jak ktoś ma hodowlę, czy kurniki, czy, czy trzoda kredna, czy, czy krowy, czy na przykład obory starszego typu jak tutaj się do czynienia, gdzie za, za, załóżmy kanały gnojowe, wjazdy, wszystko jest troszkę węższe, to tam tam się sprawdzi idealnie. A to w takim razie ten duży? A jeśli chodzi o dużego, to te tu są, są farmy takie duże, gdzie na przykład dedykujemy do farm, gdzie jest dużo zboża załadunków, dużo zboża załadunków, żepaku zbóż, buraków, ziemniaków, załadunku i farmy, gdzie jest na przykład ta ilość krów, czy trzody idzie w, tyś, w tysiące. Tam te załóżmy już obory są są, czy chlewnie są pobudowane według już nowych, nowych typów i tam właśnie maszyny o wysokościach 2,30, 2,40, 2,40 wjeżdżają i to jest bardzo wydajne. Nie? Tylko mówię, pod te maszynę to jest raczej obornowego typu. I tam ona się spada wtedy znakomicie, widać, osiąga kolosalną i robi swoją rob robotę. Domyślam się, że tutaj w tych maszynach są jakieś nowinki techniczne zastosowane, jakieś udogodnienia, tak. niedawno odkryte innowacje. Jakie? Tak. Tutaj z, zawsze w main tu postą rzeczą to jest joystick GSM, który odpowiada idealnie u, układowi ludzkiej dłoni. Dłoń jest trzymana joysticka, tylko leży z góry. Każdy palec ma swój pal wskazujący palec wskazuje kierunki, przód, jazda, kciuk, chwyta tak samo. Tutaj jest pokryte tylko pod nie chodzi o chwytanie. E, chwytaka, idealny joystick tutaj opłata, że pracują e, dziesiątki godzin nie ma zmęczenia nad, nad, nad kaska, nie ma problemów nie, żadnych, jest wszystko ok to jest inna sprawa, druga sprawa w tu w tej chwili bardzo mocno daje, jakby promuje e, wygodę, komfort klienta i parametry maszyny, to widać, że na przykład my w tej chwili oferują w standardzie e, sytuację premium, czyli klient dostaje fotel pneumatyczny, dostaje wentylator zwrotny do czynienia chłodnic, dostaje Easy Connect system to jest ten system redukujący ciśnienie na przełączu do krokodila żeby bardzo się przy przewody podłączało w praktyce mówię, będą wiedzieli, o, o, o, o, o czym mówię, to jest sprawa Takie rzeczy jest jak klimatyzacja, czy radio otwarte, to wszystko jest I uważamy właśnie, że te rzeczy, mówię, zwłaszcza do podatku czyli rzeczy To już powinno być, ludzie siedzą w tym Olbrzymią ilość czasu, setki godzin I to naprawdę jest fajna sprawa I to ma i tutaj w standardzie, bogaty jest dla operatora Bardzo dobre parametry techniczne, czyli pompy już są w tych maszynach Niedokrotnie standardowo u nas w średnią 3 Czyli jest pompa 150 litrów tego jeszcze też nie ma na do tej pory, a dzięki temu uzyskujemy te 2-3 sekundy, 4 na cyklu roboczym szybciej, niby nie dużo, ale jak sobie pomnożymy razy dzień, razy rok, to naprawdę jest, jest, jest, jest robota dużo lepsza, dużo szybsza, a tym maszyna ja też jestem zwolennikiem takim, żeby maszynę wykorzystywać w 60-70% jej maksymalnych możliwości. Niedobrze jest, jak klient zawsze potrzebuje, nie wiem, dajmy to 3 tony i kupuje maszynę 3 tonową, nie jest dobrze. Jak potrzebuję 3 tony, nie kupi maszynę 3,5 tony i wtedy jest wszystko ok. Żeby ona pracowała właśnie na takim 60-70% obciążeniu Ekonomika przede wszystkim. Wiadomo, te silniki, zużycie paliwa tak dalej, tak dalej, To wszystko pójdzie tak co. Też jak się ciągniki dobiera, czy inne sprzęt, też się dobiera właśnie gdzieś tak mniej więcej na 70% ich, ich możliwości i wtedy układ jest idealny. A czy rolnicy pamiętają o tym, czy to dopiero powinniśmy im o tym przypomnieć? Nie, rolnicy wiedzą, wiedzą, Umią dobierać sprzęty jedynym ograniczeniem dla rolnika. wiedza rolnika jest olbrzymia, on wie wszystko. Jak dobrać sprzęt, jak zagregatować, jak kupić, wszystko wie. Tutaj ograniczeniem jest tylko finanse, bo czasami wie, że, że potrzebuje ciąg załóżmy 170 koni, czy ładowarkę, potrzebuje 4 ton Nowo, ale finanse mogą być tą barierą. Mogą być tą barierą, mimo wszystko bardzo łatwo jest gospodarstwo wyłożyć jakby na opadki jak, jakoś jak, tak zwany no, przeinwestowanie. Nie, tego trzeba unikać. Nie? Często po prostu też mówili, kup, kupują, liczą, że to pochodzi 5, 6, 8, 8 lat, kupią wtedy na jej, no, inną maszynę większy, moc, mocniejszy model. Tak to jest. Wiedzą, jaka jest olbrzymia, to są fachowcy w tej chwili, powiem pani, ja jeżdżę po zachodzie Europy, jeżdżę wszędzie, za 6 rozmawiam, tam rozmawiam, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, roz, nie ma różnic, najniższy nie ma różnic. Programy szkoleniowe odnośnie ochrony ochrony, chemii, odnośnie maszyn, odnośnie finansów, prowadzenia gospodarstwa, wszystko są takie same. Unia w tej chwili zrobiła tą, tą, tą jedną rzecz dobrą, może jeść tam kilka złych, ale, ale jedną dobrą, że, że poziom wiedzy zaangażowania, informacji, przepływu jest taki sam i wykorzystywanie środków w rolnictwie przez Polskę jest naprawdę bardzo wysokie, jest bardzo dobry. Właśnie a propos wiedzy rolników, o co najczęściej rolnicy pytają podczas takich pokazów? Jakie elementy, jakie parametry, co ich najbardziej interesuje? Wydajności hydrauliczne e, Prędkość jazdy, rodzaj skrzyni biegów e, pytają też często o uciąg na kołach i o tym też trzeba wspomnieć, że maszyny Majtu to są maszyny na rynku, które mają największy, najmocniejszy uciąg na kołach. To się przekłada na transport z przyczepami, to się przekłada na wbijanie w pryzmę z obornikiem, z nojem, z łyżką, w zboże. Uciąg na kołach to jest parametr bardzo ważny dla rolnika. I to jest najczęściej rzecz. Rolnik kupuje ciągnik, patrzy na moc, ale, ale też patrzy jak ona jest przełożona na koła, jak ona, jaka skrzynia biegów, jakie przykłady, czy są duże staty, czy mniejsze staty. W maju właśnie pytają o uciąg na kołach, tutaj jesteśmy numer jeden na rynku wyposażenie standardowe też numer na rynku, parametry popy pompy 180 litrów na minutę to też jest numer na rynku to wszystko jest gdzieś w sferze ich zainteresowań no i na, na koniec wiadomo pozostaje temat rozłożenia obsługi dealerskiej, serwisu, kosztów, e, tych, tych, tych wszystkich rzeczy stąd mówię nasza sieć dealerów w Polsce w tej, w tej chwili sięgająca niemalże nie, nie, nie, nie, nie, nie 20 dealerów jest się bardzo dobra, równomiennie rozłożona i każdy klient ma dosyć blisko serwis, nie? to jest też bardzo ważne i ostatnia sprawa, dotąd przez ostatnie kilkanaście lat polskie gospodarstwa się bardzo zmodernizowały modernizowały się w ostatnich latach głównie z tego względu, że były środki europejskie na to, teraz w tym roku tych środków nie ma. Czy w związku z tym branża maszynowa obawia się tego roku? Jak ten rok będzie wyglądał? Będzie gorszy? Skąd ten rolnik ma znaleźć yy, środki na zakup maszyny, jeśli, jeśli europejście się skończyły? Są jakieś drogie kredyty typowo komercyjne tak? I... My mamy dwa, dwa, tam dwie propozycje dla rolników. Pierwsza to jest Manitou Finance, to jest e, kredyt dla rolnika, li, li, linia finansowania maszyn, do której Manitou dopłaca do oprecytowania. W związku z czym jest to bardzo atrakcyjna forma zakupu maszyny przez rolnika. To jest raz. Dwa, jeżeli chodzi o maszyny teleskopowe, generalnie rynek nie jest jeszcze nasycony. Jest, jest duży głód tych maszyn, jest potrzeba. W ciągnikach gdzieś tam jak z randlerami odczuwają, że lekkie jest przyhamowanie. W innych maszynach. Ale w teleskopach teres, my na nie rok do roku no notujemy ciągle wzrosty coraz lepszy. Nawet to co było dzisiaj widać, ludzie chodzą, pytają, chodzą, myślą To są maszyny, które jak już rolnik gdzieś tam się wyposażył, koma, ciągnie wiadomo co tam nie? To, to jest maszyna, która jest bardzo przydatna Często jest tak, że rolnik jak nie miał teleskopa, teres, jakoś żył Jak sobie kupił, a nie daj Boże nastąpi jakaś awaria czy przegląd, przestój, dzień, dwa Tragedia, bez tego się nie da nie. Tego to właśnie widać, że, że miło w te teleskopy, w logistykę, władniając troszkę pracy to będą inwestować, plus nasze takie sposoby jak mind to finance My pracujemy z BNP Paribas. robimy przez, przez, przez tą instytucję, dopłacamy do oprocentowania. Do, do bardzo atrakcyjne. To jest, to jest gdzieś tak na poziomie młod, młodego rolnika, coś koło tego. To jest naprawdę bardzo atrakcyjne oprocentowanie. Czyli krótko mówiąc jeśli chodzi o teleskopy, to się przyhamowania rynku w ogóle nie, nie obawiacie? Nie, nie, nie. to jest teleskopa w ogóle przyhamowania jako taki to jest rynek budowlany. Ale to, to jakby innymi prawami się rządzi, widzimy coś, co coś, coś, coś, coś się dzieje, czy w Europece, czy Gdzieś, nie? to tam spadek sprzedaży, taki lewy chyba jest, w rolnictwie nie, jeżeli chodzi o nosniki teleskopowe, nawet na jest to bardzo atrakcyjny produkt i, i, i, i to co jest ważne dla nas. Są tak zwani producenci top, topowi i producenci mniej topowi i u tych mniej właśnie topowych widać, że, że, że jest zachowanie, a zawsze pierwsza liga to, to, to cały czas się kręci. Ludzie im, im większy kryzys czy problemy, tym chętniej inwestują w maszyny wysokiej jakości i ta cena wtedy gdzieś tam z czasem im się przed. Jest takie powiedzenie, że biednego nie stać na tanie maszyny i cała sprawa. nie.